Marka, rozdział ósmy. A w te dni, gdy było wiele ludu i nie mieli co jeść, zwoławszy Jezus uczniów swoich, rzecze im. Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich głodnych rozpuszczę do domu, pomdleją na drodze, albowiem niektórzy z nich z daleka przyszli. I odpowiedzieli Mu uczniowie Jego, skądże ktoś potrafi nasycić ich chlebem tu na pustyni? I spytał ich, ile macie chlebów? A oni rzekli, siedem. I kazał ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, aby kładli przed lud i kładli. Mieli też kilka rybek i pobłogosławiwszy, kazał je kłaść przed ludzi. Wówczas jedli i nasyceni byli. I zebrali siedem koszów ułomków, które pozostały, a było tych, co jedli około czterech tysięcy i rozpuścił ich. I zaraz wstąpiwszy do łodzi z uczniami swoimi przybył w okolicę Dalmanuty. I wyszli faryzeusze i poczęli z nim rozprawiać, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swym rzecze. Dlaczego ten ród znaku żąda? Zaprawdę powiadam wam, że nie będzie dany znak temu rodowi. I opuściwszy ich, wstąpił znowu do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. A zapomnieli uczniowie wziąć z sobą chleba i nie mieli z sobą nic więcej, jak tylko jeden chleb w łodzi. I upominał ich, mówiąc, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Wtedy rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Co poznawszy, Jezus rzecze im, o czymże rozmawiacie, iż nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, jeszcze zdrętwiałe jest wasze serce? Oczy mając nie widzicie i uszy mając nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy połamałem pięć chlebów pomiędzy pięć tysięcy ludzi, ile wówczas pełnych koszów ułomków zebraliście? Rzekli mu dwanaście. A gdy siedem chlebów połamałem między cztery tysiące ludzi, ile pełnych koszów ułomków zebraliście. A oni rzekli siedem. I rzekł im, jeszcze tedy nie rozumiecie? I przyszedł do Betsaidy i przywiedli do niego ślepego, prosząc, aby się go dotknął. I ująwszy ślepego za rękę, wywiódł go za miasteczko i plunowszy na oczy jego, włożył nań ręce i pytał go, czy coś widzi. A on spojrzawszy w górę, rzekł, widzę ludzi, gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu włożył ręce na oczy jego i kazał mu w górę spojrzeć. I został uzdrowiony, tak że i z daleka wszystkich jasno widział. I odesłał go do domu, mówiąc, tylko do tego miasteczka nie wchodź i nikomu o tym nie mów. I wyszedł Jezus z uczniami swymi do wiosek koło Cezarei Filipowej i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc im, za kogo mnie poczytują ludzie? A oni mu odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za jednego z proroków. A on im rzekł, wy zaś za kogo mię poczytujecie? A odpowiadając Piotr rzekł mu, tyś jest Chrystus. I przykazał im, aby o nim nikomu nie mówili. I począł ich nauczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć i odrzuconym być od starszych ludu, i od przedniejszych kapłanów, i od uczonych w piśmie, i być zabitym, i po trzech dniach wstać I mówił to otwarcie, a wziąwszy go Piotr na stronę, począł go upominać. A on, obróciwszy się i ujrzawszy uczniów swoich, zgromił Piotra, mówiąc – Idź precz ode mnie, szatanie, albowiem ty myślisz nie o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. A przywoławszy lud i uczniów swoich, rzekł im, kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Albowiem kto chce życie swoje zachować, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie i dla Ewangelii, ten je zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co człowiek da w zamian za duszę swoją? Albowiem kto się wstydzi mnie i słów moich między tym rodem cudzołożnym i grzesznym, tego się i Syn Człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.